Produkt, podcast, nazwa Święty Spokój, adres podcastświętyspokój.blogspot.com, e-mail podcast gmail.com. Cześć, dziewiętnasty odcinek podcastu Święty Spokój, oto właśnie przed Wami się prezentuje.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 w 19 dziewiętnastym odcinku podcastu Święty Spokój. Po co w ogóle... Ach, dobra. Zacznijmy od korespondencji. Mamy dwa listy dzisiaj od Pawła i od Krzyżmana. Paweł napisał, że codzienne audycje tworzył kiedyś Borys Kozie Kozielski i że... Dość wysoko postawiona jest to poprzeczka i rzeczywiście Borys, Borysa sobie bardzo cenię. Też słuchałem jego podcastów i też uważam, że... Yy, tylko pamiętajmy, że Borys... Przepraszam, chwileczkę. Borys to jest prawie, że profesjonalny dziennikarz. Yy,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 rozumiane na opak czy nie na opak to już jest kwestia waszej oceny każde, każdego z was jest to rzecz święta no i tyle ale pełna zgoda, anonimie jak najbardziej się zgadzam z tym, że, że są rzeczy dużo ważniejsze i też uważam, że właśnie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 jakości dźwięku, która by mnie powaliła na kolana, bo nie oszukujmy się, mp3 to jest małe urządzenie puszczające muzykę przez małe słuchawki, więc nie spodziewajmy się jakości studyjnej. No i puszczająca przede wszystkim muzykę najczęściej z, ze stratnych, z kodeków stratnych, tak? mp3, wma. Ale ja chciałem mieć mp3, która przede wszystkim będzie miała dwie plus jedną cechy. A mianowicie, po pierwsze będzie grała wszystkie formaty, które, które, w których w ogóle muzyka funkcjonuje w świecie elektronicznym, nie tylko mp3. A więc mi po prostu, no, również flagi, których, których mam sporo i które, które właściwie swoje płyty, tak jak kiedyś przerabiałem na MP3, teraz przerabiam na format flag. Druga cecha, ponieważ druga jest, cecha jest związana z Wami, z nami, z naszym środowiskiem podcasterskim, środowiskiem.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 po prostu z czystej, z czystej, nieprzymuszonej woli, i tylko dlatego, że, że to jest po prostu dobry sprzęt. Pamiętajcie, jest to koło. Koło i audio. To, co teraz słyszycie, to jest rozkładanie suszarki, bo będę wiesział pranie. i audio, model I9. To jest model troszkę już starszy, już niedługo być może zniknie z, ze sklepów. Już niedługo nie będzie można go kupić. Ale ma y, tą pozytywną cechę. W związku z tym, że jest starszy. Że po pierwsze jest trochę tańszy. Albo nie, inaczej. Po, pierw, po drugie jest trochę tańszy. A po pierwsze ma właśnie tą bardzo pożądaną przeze mnie cechę. Czyli puszczanie, odgrywanie materiałów w zmienionym ten Także e, tak, no... Bez mp3 radziłem sobie dosyć długi czas. Bardzo mi tego brakowało. No, jestem takim miłośnikiem dźwięków, dźwięku mm. w różnej postaci, czyli i muzyki, i, i właśnie... I właśnie tego, co, co wszyscy lubimy, mm. czyli podcastów i audycji radiowych że bardzo mi brakowało tego. Aha, radio, oczywiście, MP3 również ma radio. Moja MP3 ma radio, tak. No i jeszcze, jeszcze oprócz radio okazało się, na co nie, nie zwracałem uwagi, nie sądziłem, że to może być yy, pomocne, przydatne. Ma całkiem przyzwoity echolizer. Do muzyki to specjalnie nie jest jakieś, przynajmniej dla mnie. Hmm. niezbędne, nie jest potrzebne, Słucha muzyki bez, bez żadnych udziwnych w, w stylu podbijania basów, tudzież innych tam efektów, river na przykład, taki echo, ale dla słuchania właśnie podcastów, audiobooków ma to fajne zastosowanie,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 Nie jest do nagrywania. Trochę eksperyment... Trochę jesteście teraz moimi królikami doświadczalnymi, bo... bo nie wiem jak to będzie wychodzić. Nie wiem jak to, jak to się nagrywa. Jeszcze nie próbowałem. Coś tam tylko powiedziałem raz, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Odsłuchałem. Jakość była co najmniej zadowalająca. Yy, emp...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 to, co potem i tak Wam prezentuję yy, na, na stronie. Yy, co jeszcze ma, yy, jaką funkcję? Można przeglądać tak, zdjęcia, filmy, które nie są specjalnie dla mnie, też zobaczymy, jak to będzie. No, nie, nie spodziewam się tam jakiegoś kinomaństwa na tym maleńkim ekraniku. Yy, nie zależało mi zupełnie na tej funkcji, yy, chociaż mam też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 dał mi taką skarbonkę, którą własnoręcznie stworzył, a która ma super funkcjonalność, bo jest skręcana i rozkręcana, w związku z tym jest łatwo się do niej dostać w razie tak zwanego ostatecznego rozbijania, bez, bez rozbijania, czyli skarbonka jest wielokrotnego użytku, jednocześnie jest zrobiona z takiego pleksiglasu. Czy tam szkiełka jakiegoś. No w każdym razie ma przezroczyste ścianki, taka w kształcie prostopadłościennej urny o podstawie kwadratu. Ha, widzicie, błysnąłem. Trzeba się uczyć, żeby takie rzeczy yy, móc powiedzieć a, i wyobrazić sobie. No W każdym razie jest przezroczysta, bardzo fajna. No ale yy, ta forma skarbonki ewoluowała dalej. Dzisiaj skarbonka moja jest y, ceramiczną piłką nożną z dziurką do wrzucania pieniędzy i z dziurką taką szerszą zatykaną plastikowym korkiem do wyjmowania. Nie jest to skarbonka może pod względem funkcjonalnym lepsza, ale ma za to jeszcze inną zaletę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 Jestem zachwycony, jestem zachwycony tym, że mam już w p 3 bo słuchałem dźwięków do tej pory z telefonu, który był przede wszystkim niefunkcjonalny, nie chodzi o jakość, ale u, u, ułożenie playlisty niemożliwe. Wysłuchanie czegoś innego niż MP3 niemożliwe. Dlatego dałem, yy, z wielką radością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 Ostatnie piosenki. Tak. Teraz, no i na koniec piosenka optymistyczna, taka, powiedziałbym, taka hop do przodu, taka, no, hura, radosna, włoska.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 Zapraszam i żegnam się z Wami do usłyszenia w 20. podcaście Święty Spokój. El día como vaya. El día que me vaya va a ser así. Sin una mirada, sin una palabra que te pueda advertir. Que ya para siempre me he marchado. Que no regreso más El día que me vaya Almo un vacío tan grande y no sabrás vivir sin... que me vaya